Ewangelia Mateusza, rozdział 28. A gdy się kończył sabat i już świtało na pierwszy dzień onego tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby grób oglądały. A oto stało się wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański, stąpiwszy z nieba, przystąpił i odwalił kamień ode drzwi i usiadł na nim. A było wejrzenie jego jako błyskawica, a szata jego biała jako śnieg. A ci, którzy strzegli grobu, drżeli bojąc się go i stali się jako umarli. Ale anioł odpowiadając rzekł do niewiast. Nie bójcie się wy, bo ci wiem, iż Jezusa ukrzyżowanego szukacie. Nie masz ci go tu, albowiem powstał, jako powiedział, chodźcie, oglądajcie miejsce, gdzie leżał Pan a prędko idąc, powiedzcie uczniom Jego, że z martwych wstał, a oto uprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie, o tom wam powiedział. Wtedy wyszedłszy prędko od grobu z bojaźnią i z radością wielką, bierzały, aby to opowiedziały uczniom Jego. A gdy szły, aby to opowiedziały uczniom Jego, Oto Jezus spotkał się z nimi mówiąc – bądźcie pozdrowione. A one przystąpiwszy uchwyciły się nóg Jego i pokłoniły Mu się. Wtedy im rzekł Jezus – nie bójcie się, idźcie, opowiedzcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam Mię ujrzą. A gdy one poszły, oto niektórzy straży przyszedłszy do miasta, Poznajmili przedniejszym kapłanom wszystko, co się stało. Którzy zgromadziwszy się z starszymi i naradziwszy się, dali niemało pieniędzy żołnierzom mówiąc Powiadajcie, iż uczniowie jego w nocy przyszedłszy ukradli go, gdyśmy spali. A jeśli by się to do starosty doniosło, my go namówimy, a was bezpiecznymi uczynimy a oni, wziąwszy pieniądze, uczynili, jako ich nauczono. I rozniosła się ta powieść między Żydy aż do dnia dzisiejszego. Lecz jedenaście uczniów poszli do Galilei na górę, gdzie im był, naznaczył Jezus. Ale ujrzawszy Go, pokłonili Mu się, lecz niektórzy wątpili. Ale Jezus przystąpiwszy mówił do nich, a rzekł Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idąc wtedy nauczajcie wszystkie narody, chcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co mu wam przykazał. A oto jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen.